Zagadka dziewiąta, czyli bagietka z szynką. Detektyw Pozytywka nie przepada za wakacjami, ale potrafi dostrzec ich dobre strony. Na przykład to, że szybko się kończą. Mieszkańcy kamienicy wracają wówczas do domów, pan Mietek, dozorca, psioczy po staremu na brud i nieporządek, pani Majewska zrzędzi, że ktoś podeptał kwiatki na podwórzowym klombie a dzieciaki nie dają detektywowi spokojnie pracować. Słowem, wszystko jest tak, jak nasz bohater lubi najbardziej. Tyle tylko, że zanim wakacje się skończą, trzeba przeżyć kilka długich, nudnych tygodni. Spacer zaproponował detektyw Pozytywka. Czemu nie? Odpowiedział sam sobie. Na ulicy dopadło go jednak jeszcze większe przygnębienie. Roześmiani ludzie mijali detektywa, nie zwracając uwagi na jego skwaszoną minę. Ruszył bezmyślnie za obściskującą się parą zakochanych. Przecięli jedno skrzyżowanie, drugie, skręcili w lewo i nagle cała trójka znalazła się przed wejściem do ogrodu zoologicznego. Rety! Jak dawno detektyw Pozytywka tu nie był! Malutkie drzewka! przy których przystawał jako brzdąc, stały się ogromnymi świerkami. Powiększono woliery dla ptaków, rozbudowano wybieg dla słoni, pomiędzy ogrodowymi alejkami pojawił się plac zabaw. Wszystko wyglądało inaczej. Detektyw Pozytywka ruszył w prawo za budynek administracyjny. Czytał niedawno w gazecie, że przygotowano tam miejsce dla kangurów olbrzymich. Ciekawe. Czy już można je zobaczyć? Jak się okazało, można. Kangur na widok detektywa Pozytywki odskoczył gwałtownie od ogrodzenia i opadł na przednie łapki. Z jego wypchanej kieszeni na brzuchu sterczała bagietka z szynką. Zwariowała pani? wykrztusił detektyw Pozytywka do stojącej obok dziewczyny. Chce go pani otruć? Tu jest wyraźnie napisane nie karmić zwierząt. Dziewczyna bąknęła coś w odpowiedzi. Poznał ją od razu. To ta sama, za którą przydreptał do ogrodu. Gdzie pani chłopak? Zasapał nasz bohater. Trzeba szybko zawołać kogoś z obsługi. Nie trzeba... Wymamrotała zarumieniona dziewczyna. A ja, pani, mówię, że trzeba, pieklił się detektyw. Ten kangur może zachorować. Może zresztą już jest chory. Proszę zobaczyć, jak dziwnie się porusza. Rzeczywiście. Kangur człapał nieporadnie w stronę wysokich traw na środku wybiegu. Bardziej przypominał teraz ociężałego niedźwiedzia niż zwinnego australijskiego torbacza. Detektywa Pozytywkę dopadło nagle podejrzenie. — To nie jest prawdziwy kangur! — zasapał. — To pani przebrany chłopak, tak? — Cisz! dziewczyna rozejrzała się trwożliwie. — Chce pan, żeby dzieci usłyszały? — O co tu chodzi? — detektyw spiorunował ją wzrokiem. — Prawdziwy przyjedzie dopiero za tydzień! — westchnęła. Transport się opóźnił a dyrekcja ZOO uznała, że zwiedzający będą zawiedzeni. No i stąd ta maskarada. Detektyw Pozytywka w milczeniu pokiwał głową. Zapadła cisza. Ale z daleka jest nie do rozpoznania, prawda? Zapytała z nadzieją dziewczyna. Byleby nie wcinał bagietki, odpowiedział detektyw. A już na pewno nie z szynką. Dlaczego? Zaciekawiła się. Detektyw wzruszył ramionami. Co za pytanie. Prawdziwy kangur z pewnością nie jadłby bagietki z szynką. Wiesz dlaczego?